To właśnie są moje ulubione dźwięki Sklejam, montuję, dopasowuję Beat konstruuję, który wszystko synchronizuje. Bo właśnie wibracji oraz narracji Potrzeba całej nowej generacji By nie uległa degeneracji Dezaktywacji i detonacji bo moja muzyka to hałas konstruktywny Kreatywny i addytywny, Jak dłoń pianisty po klawiszach fortepianu, Jak ty szukasz wody, gdy nie lecisz z kranu Tak ja przeglądam ciągle nowe płyty By mieć z czym łączyć ciągle nowe bity Bo sam tylko z pozoru nie mnoszę I staremu Jakąś ciało oblega prófną Starych kości By mogł w tym uchu na nowo Zagościć, dlatego chodzę po dźwięków W złomowisku, gdzie złoto Obok brach, bez połysków Gdzie wzdłuż rowka płyty, Rozrzucone nuty Czekają, aż ja założę im buty By mogły deptać Twoich uszom membrany Wywołując psychodeliczne stany Bo w odlegach dźwięku Stoję to ja Stoje to ja, dźwięku, tu stoję to ja lekarz dźwięku, to stoję to ja. Podlegasz dźwięku, tu stoję to ja. lekarz dźwięku to, to ja. dźwięku, to ja. Od rana do wieczora w niedzielę i soboty. Moja klinika na dźwięków w kłopoty. Poradzić zawsze może coś jaka spiryna, na katar nervosa, na złość, bo od spółniosku skończyłem chce. KRS1, wow. wykłady ze screenshot DJ Premier Dlatego snu do gaz jadam jak, jak ser, ser na śniadanie. Więc skąd to pytanie? Ale jeśli chcesz, proszę bardzo, sprawdź mnie. Mikrofon czeka, ale rytm nie. Dlatego muszę szybko brnąć przez dźwięki By z rymów nie zrobić tekstu piosenki Bo Zbyszek Wodecki to nie mój koleżka Chociaż nie w Afryce, ale w Polsce mieszka Gdzieś jest lecz nie wiadomo gdzie Świat w którym jego bajki dzieją się Więc niech sobie Zbyszek na trąbce gra A w waszych głośnikach zostanę ja v o t to moje imię Rym znacznie prostszy niż taniec na linie Sardynki w puszce, pływanie w płynie Sznurek w kieszeni i ratusz w Lublinie Ale rym bez muzyki jest jak ser bez dziur Kabel bez wtyczek, urociąg bez rur Mój rym z moim butem zawsze luzik gra, bo w lekarz dźwięku tu stoję to ja W lekarz dźwięku tu stoję to ja W lekarz dźwięku tu stoję to ja